Witamy bardzo serdecznie w odcinku specjalnym podcastu na 100%, który jest też odcinkiem podcasty, al, podcastu, specjalnym albo i przede wszystkim yy, specjalnym odcinkiem podcastu Pichontarium. Witam. O, pod... tak. cię. Witam, witam cię DJ R. Yy, w tym odcinku usłyszycie typy tygodnia i yy... Może wam się wydawać trochę dziwne, że te typy nie są na podcastofonie, że nie ma ich nigdzie więcej w sieci, a my już je mamy. A dlaczego je mamy? Powiedz DJ. Mamy je dlatego, że wszystko co się dzieje tak ogólnie naokoło nas mamy w bardzo głębokim poważaniu i postanowiliśmy nie czekać do piątku, soboty tego czy przyszłego tygodnia i zrobić to pierwsi po prostu. Typy tygodnia tylko u nas, tylko dzisiaj. I odtąd już z Wami na zawsze. Być może odbierzecie to jako skandal, być może wzburzy to w Was krew, ale tak to jest, że te typy tygodnia po prostu, mówiąc językiem ziomalskim, rules. Tak jest i może Wam właśnie to zaszkodzić, może Wam stanie, może Wam się stanie coś złego, ale... W tym odcinku właśnie, typy tygodnia, tylko w naszych odcinkach Pichontarium i na 100%, czyli na 100% Pichontarium, czyli na 100% typy tygodnia i takie typy, tylko u nas, typ pierwszy, DJR. Mi, miłe w przepraszam, jeszcze wtrącę, tak na marginesie, eee, Pichoncie, jeżeli kto komuś z powodu tych typów tygodnia stanie, to będziemy musieli e, zastanowić się nad kontynuacją tego przedsięwzięcia, bo... No cóż. Załamucimy, <grym> Tak, typ tygodnia pierwszy to ja, a typ tygodnia drugi albo pierwszy właściwie, bo nie wiem, czy ja jestem pierwszy czy drugi, to Pichon. I to są najlepsze typy tygodnia. proszę. Są proszę. dwa typy. Ale, dwa typy, tak? Dwóch typów podcastowych. Tak, i w związku z tym y, do redakcji podcastofonu y, już nie macie wyjścia. Jak będziecie nagrywać następne typy tygodnia, to dwa już macie. Możecie dobrać trzeci. Byłoby miło, gdybyście z nami skonsultowali, kto to ma być, ale nieważne. Nie to... no, zi ziom, ziom, ziom, kto tu będzie coś konsultował. Po prostu my jesteśmy typy tygodnia, oni muszą to przyjąć. A zwłaszcza, że dotarła do słuchaczy naszych na pewno już o... <śmiech> Przepraszam, ostatnio wiadomość, że Podcastofon zmienia koncepcję i chcą robić typy miesiąca. Po prostu jak ziomy z blokowiska, wchodzimy i przejmujemy nazwę. Typy Tygodnia teraz, to my... W związku ze zmianą koncepcji podcastofonu, my mamy swoją antykoncepcję i, e, i po prostu teraz Typy Tygodnia należą do nas. A żeby wam to udowodnić, e, możemy puścić wam kawałek kapeli podwórkowej, która właśnie powstała i ma piękną, wspaniałą, cudowną nazwę. Pichąd jaką? Typy Tygodnia. Słuchajcie. Я Idę sobie powoli, idę z wielką pompą. Pichot mi przygrywa, jego wielką trąbą. Usochłam słuchawki, w ręce nagrywajkę. Kolega odpala wielką wodną fajkę. DJ R to mój ziomek, co w Irlandii ma swój domek na 100%, to po podcastach liczy romek i atomek zaraz wam nawiniemy na tym bicie. Będzie niezłe szycie, usłyszycie. Z mojej MW trójki przestrzynił kable, do moich słuchawek dźwięki płyną zgrabne. Więc naciskam playa, jeden brak sygnału, nie to nie a. Baria to z Irlandii przemo AU! Zziodłem z tematu, czasem się to zdarza Zachukany jak hukafon, dajcie mi lekarza! Jadą huka ponie, bez pichonta, o nie! Nigdy się nie rozdzielają, dwa stare nic ponie Barka Rola robi taki pokaz, dajmy na to, że rodzina go wygnała z domu gdzieś na za granicą także się ukrywa dwóch braci Robią retro radio, a ja ci Ziomal mówię, że światka podcastowego Przeżyło dual shock, szukając nowego Mawiało z kraju na jakąś wyspę do Londonu Robią sobie Próbę mikrofonu. Halo, gdzie ja jestem? Ciemne but od męty Wojewódzka wielka baza, a w niej są okręty Podwodne oczywiście, słyszysz co naród dźwięki? Pichon, weź mi pomóż, bo w tych dźwiękach jestem cienki Czekaj, już ogarniam, widzisz, niosę browce Trzeba wiedzieć, co pić, waby później na manowce Nie zostać wywiezionym i dlatego opiwie RSS mi się agakuje, a ja się nie dziwię Pichot jest z Warszawie, DJ R, dobrze wiesz? pikont z pikontarią, pikont z hukafonu Też też czasem siedzę i udzielam sobie głosu aby wyrwać się z patosu teoria chaosu przeraża mnie sprawami których nie pojmuję Na wyluzowania, papa kafe odsłuchuje kolo w gąbkę pluje, na kilobajty nawija i połącza czas przyjemnie mija słuchacie znów i zaja, lekko lekko bo nie od swoich pajek wodnych trochę ujarane lecz nie o to, nie no. o to, na łosiowisku jestem bo ktoś tu mnie oddarzył odwykowym takim gestem i wysła mnie w tą jedną Świata czterech w stronę A to dla travelcastu zdarzenie wymarządy Sami swoi tu byli, wyryto to na desce Historia emigracji jest ukryta w deski kresce Znowu pichą, teraz czepi się za granicy Bo tam jeszcze kilku podcasterów się liczy Jak na przykład polski, bez nazwy z Far, Tak Także Panimation i mangowy Gunja Park Czy nasz ziomek Łuki, Witkowski z Polski Polskie Detroit, Nagrywano i Boski usty Robert z nieodległych przecież Czech 420 kręci i owmordę, ale XXI wiek, przydałaby się sonda Jak oceniacie szanse dla DJ-a i Pichonta? Nadchodzi czas na kwas W pokoju szczelnym Ściętne podka ja zaliczę do naczelnych Zaków oczywiście, nie wiem co myśleliście czy 1,966, 6, 6. Czyś się na liście Powoli już kończymy, napije się herbatki Wciąż żywa do pielica, ją zapoda Takie kwiatki Taki fajny klock <śmiech> też nagrywa z daleka <śmiech> W Polsce jednak sporo fajnych ziomków do Majka Szczeka subiektywnie o kulturce filmowych Recenzji klasa objawiona i to nie koniec bo jeszcze masa, masa krytyczna na tydzień jaskiniaku Czy To ciekawe. Teraz jasne no co ty? Posłuchaj bracie na 100% koguta domowego, kapoku, podnośnika słowo. Ogólnie pojedynczego. Gdy skończysz słuchać te wybryki mp 3 zapakuj film. Za podcastu wiedz się słuchanie, zanim zmienisz zdanie. Akcentem tym się pożegnamy, a to czy cię przekonamy. Leży no. tym tylko w twojej gestii, koniec opowieści. Młodzi podcasterze, audio scena pełna treści Polski podcasting, nowe wieści, Wierz mi teści. Dostarczy i radością, by do pieśni.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 Dobra, w związku z tym, że posłuchaliście sobie już tego wspaniałego utworu jest jeszcze jedna niespodzianka dla was, a niespodzianką jest co? Kon konkurs, konkurs z nagrodami. Konkurs, czyli będziecie mogli yy, nazwać to, co usłyszeliście, ponieważ typom tygodnia zabrakło weny. Tak jest. Starczyło nam jej tylko na nagranie tego kawałka. Tak więc yy, teraz od Was zależy, jaki tytuł będzie nosił ten kawałek. Macie dwa tygodnie na wybranie nazwy. Nazwę wybieracie na blogu polskiepodcasty.com. Link znajdziecie pod tym podcastem, pod tym odcinkiem, którego słuchacie. Wchodzicie tam, głosujecie, dajecie swoją nazwę lub komentujecie inne propozycje innych. Kto wygra, ten wygra. A co będzie nagrodą? No, po pierwsze, jak ktoś wygra, to będzie dla nas ziomem i to nawet nie zio-o-omem, tylko ziomem. Ziomem, yeah. zio yeah. i będzie po prostu mógł, jeżeli jest podcasterem, to w nagrodę dostanie od nas e, promo. wspaniałe promo, tak, takie promo, po którym już nikt nie Wyszło będzie słuchał wyczućkane takie, tak. dane. najlepsze promo na świecie jak usłysząc to promo to już nikt inny nie będzie słuchał innych podcastów jak tylko jego, oczywiście zaraz po typach tygodnia a jak nie jesteś podcasterem to w nagrodę dostaniesz podcasto, podcasto słuchaczu możliwość wystąpienia w naszym następnym utworze będziesz mógł albo wyrapować coś o sobie, albo o swoim ulubionym podcaście albo jak się wstydzisz rapować, to my wyrapujemy coś o tobie. Chociaż tej wersji chyba byś sam nie chciał. No, no także tyle. I na tym chyba kończymy nasz odcinek. Yy, ty, ten, Twu. co my kończymy? Kończymy ten odcinek, po prostu specjalny. Odcinek zatytułowany typy tygodnia, piosenkę, którą słuchaliście, śpiewały typy tygodnia i wiecie już, jak głosować na najbliższe typy tygodnia. czy miesiąca, wszystko jedno. Po prostu typy tygodnia, ludzie. Typy tygodnia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ze studia w Dublinie mówił do was DJ Orr. A, a ja mówiłem tu, Pichon. siedzę właśnie w Ursusie. Czyli w Warszawie generalnie, tak? Nie wiem, Ursusie to chyba na tym, na traktorze, tak? Tak, w kabinie. W kabinie. Pichąd. No, st studio nagraniowe Ursus. Pichąd orze jak może. Dobra, na razie, bo to już... Na razie, na razie, na razie. Cześć.